Otwórzmy Słowo Boże. Na Ewangelii、Jana. pierwszy rozdział czterdziesty piąty werset、Tam、mamy Słowa, które wskazują, że Słowo Boże już w dawnych czasach zapowiadało, opowiadało, przedstawiało najdroższą naszym sercom osobę: Pana Jezusa Chrystusa. Filip spotkał n a t a n a e l a i rzekł do niego. Znaleźliśmy tego, o którym pisza, pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Czytaliśmy dzisiaj w pierwszej części, 22, rozdział z pierwszej Mojżeszowej. Tam też obrazowo był Pan Jezus nam pokazany. Jezus oznacza Jahweh zbawiciel albo j e h o v a zbawiciel. I jest to dosyć kontrowersyjne i niestety zaskakujące, że jest to kontrowersyjne w chrześcijaństwie i odmawia się Panu Jezusowi tytułu. j a h w e c h albo imienia j a h w e c h Jestem, który jestem. W Jana ósmy rozdział Pan Jezus powiedział wyraźnie, że zanim Abraham był, ja jest. Bo to jest imię Pana Jezusa. Ja jestem. Jestem, który jestem. I wiemy oczywiście ze Słowa Bożego. Że Bóg istnieje odwiecznie w trzech równych sobie ojcu, synu i duchu świętym. Każdy z tych trzech jest jedno. Nawet ukłuł się taki teologiczny termin: w trójcy jedyny Bóg. I każdy z tych trzech ma Takie same pozytywne atrybuty, na przykład każdy z nich jest wszechobecny, każdy z nich jest wszechwiedzący, każdy z nich ma taką samą wszechmoc. I tutaj widzimy właśnie pana Jezusa, jako tego, który był już opisany przez Mojżesza. Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Drugie miejsce to jest piąty rozdział Ewangeliana, 39 werset. Tutaj Pan Jezus wręcz mówi, że Stary Testament jest o nim. Jeśli byśmy spytali kogoś, kto zna Stary Testament,. O kim jest Stary Testament? To powie o Bogu Jachweh. c I to jest prawda. Stary Testament jest o Bogu Jachweh. c I to jest dokładnie to samo, że Stary Testament jest o Panu Jezusie. Bo Jezus jest Jachweh. c Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich życie wieczne. A one składają świadectwo o mnie. Tak powiedział Pan Jezus. Do tych, którzy znali Stary Testament, uważali go za swoje święte pisma. Łukasza, IV rozdział, XVIII werset. To jest kolejne miejsce. I tutaj W Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział, osiemnasty, werset mamy takie słowa, które Pan Jezus mówi, cytując z i z a j a s z a Duch Pański nade mną. Dlatego namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, Abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął zaczął. Więc mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Oczywiście znamienne jest to, gdzie Pan Jezus przerwał ten fragment. Przerwał w tym punkcie, w którym należało przerwać, ż e b y móc powiedzieć, że się to pismo wypełniło. Bo chwilę później jest zapowiedź spraw dotyczących. Ciągle jeszcze dzisiaj o tych wydarzeniach możemy powiedzieć, że to jest przyszłość. I zobaczmy to miejsce, z którego Pan Jezus czytał. To jest Izajasza, 61 rozdział. I to jest pierwszy i drugi werset. Duch, strona 807. W przekładzie brytyjskim i z a j a s z a 61, pierwszy i drugi werset. Duch wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana. W tym miejscu Pan Jezus skończył. I później jest. I. I jest w języku polskim w dwóch funkcjach. Jest albo spójnikiem, czyli 1 i 1 równa się 2, albo jest rozdzielnikiem, czyli rozdzielone są dwie rzeczy. Pójdę na przykład do parku i pójdę na basen. Dwie różne rzeczy. I jest w tym momencie rozdzielnikiem, rozdziela dwa różne wydarzenia. I tak samo tutaj. Abym ogłosił rok łaski Pana, i w tym miejscu Pan Jezus skończył. Nie przypadkiem, mówiąc, że te słowa się wypełniły w uszach słuchających. Natomiast jeszcze przed nami jest dzień pomsty naszego Boga, który będzie w przyszłości. I to jest później. I widzimy, że te słowa pokazują właśnie tą myśl, że pisma składają świadectwo o Panu Jezusie. Pan Jezus jest treścią Starego Testamentu. Kolejne miejsce to jest księgi Joela. Hmm. Joela księga, rozdział. Tutaj jest zamieszane. Kto ma gdańską, będzie miał inną numerację. Kto ma brytyjski, przekład będzie miał inną. Trzeci rozdział, piąty werset w Brytyjce, strona 974. O ile pamiętam, to w Gdańskiej będzie to w okolicach drugiego rozdziału, 32 werset, ale proszę być czujnym, czy to samo mamy przed oczami. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syon j i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan. I to jest kluczowe, żebyśmy teraz na chwilę sobie przypomnieli, że w Starym Testamencie słowo, które oddane jest w przekładzie brytyjskim i w uspółcześnionych wersjach Biblii jako Pan, to jest j a h w e c h Jeżeli ktoś ma na przykład dostęp do starego wydania drugiego tysiąclecia Biblii, albo ma dostęp do angielskiego tłumaczenia Darbiego starego, albo ma dostęp do starej e l b r e f e r d k i e j w języku niemieckim, lub Darbiego w języku francuskim, to zobaczy, że w tym wersecie jest postać Jachwech lub e l b r e e r d Jehowa. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Jehowy albo j a h w e h będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie. Jak rzekł j a h w e h albo Jehowa. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła j a h w e h albo Jehowa. I tutaj ten werset w Nowym Testamencie pojawia się. Studiowany m przez nas teraz w środę. List do Rzymian, dziesiąty rozdział. I list do Rzymian, dziesiąty rozdział. Przeczytajmy dwunasty i trzynasty werset. Dziesiąty rozdział listu do Rzymian. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem. Gdyż Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy, bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Czyli tutaj jest ten cytat z tej księgi Joela, gdzie jest mowa o, o Jechowie. I jeżeli rozszerzymy ten fragment, To zobaczymy, że uznanie Jezusa jako Jahweh Starego Testamentu albo Jehowę to jest fundamentalna kwestia, jeśli chodzi o k w e s t i e naszego zbawienia. Gdyż inaczej narażamy się na bałwochwalstwo, jeżeli nie uznajemy tego, czego Pismo jasno nas uczy. Przeczytajmy od dziewiątego wersetu. Ten dziesiąty rozdział Rzymian. Bo jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, a w kontekście patrząc całościowo, bo jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Jachwech, albo bo jeśli ustami swoimi wyzna, że Jezus jest j e h o v a i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I to też jest cytat ze Starego Testamentu, w którym jest właśnie odniesienie do słów na temat Jachweh, c na temat Jehowy. Ten jego, w niego, to jest Jachweh c Starego Testamentu. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan, albo kontekstowo Jachwech, j e h o v a wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, lub jak pamiętamy z Ostarego Testamentu, Jachwech lub j e h o v a zbawiony będzie. Więc jest to bardzo istotne, żeby wiedzieć, że nasz Bóg. To nie jest jakiś Bóg podzielony nożem do pizzy na Boga Starego Testamentu, Boga Nowego Testamentu. Takie kłamliwe opinie się pojawiają w kręgach niestety również chrześcijańskich. W popularnej literaturze to jest wręcz dominujący pogląd, że Bóg Starego Testamentu to jest całkiem ktoś inny niż Pan Jezus, którego znamy Z stron Nowego Testamentu. Kolejne miejsce. Zachariasza XII rozdział, który czytaliśmy tydzień temu i myślę, że go sobie dzisiaj możemy przypomnieć. Zachariasza XII rozdział. To jest. Strona w Brytyjce 115, 0 a w zasadzie ten werset, którego skorzystamy, jest na stronie 116, 0 czyli Zachariasza 12, rozdział 10 werset. I tutaj padają takie słowa. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców j e r u z a l e m u wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. I będą go opłakiwać jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko płakać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że spojrzą na mnie. A kto jest tym, który mówi mnie? To jest właśnie słowo Jachweh, pierwszy werset d w rozdziału. I wypowiedź Jachweh lub Jehowy. Dlaczego ja mówię raz Jachweh, raz Jehowa? Z czego to wynika? To wynika z historycznych z a s z ł o ś c i dlatego że w Starym Testamencie były tylko i wyłącznie spółgłoski. nie Było samogłosek. Samogłoski to są takie jak A, O, U, E, I, E, O, E w języku polskim. Natomiast s p ó ł g ł o s k i były w zapisie hebrajskim. To powoduje, że imię Boże, Jestem, który Jestem, było zapisane jako J-H-W-H. I teraz nie znamy. Jakie tam mają być samogłoski w środku? I dlatego, że nie znamy tych samogłosek w środku, musimy bazować albo na tej metodzie, którą przyjęliśmy, a przyjęliśmy bardzo mądrą metodę. To znaczy, że w piśmie mamy po prostu Pan i z kontekstu wiemy, czy chodzi o Jachwech, jako pana panującego, jedynego władcę, czy też Mamy do czynienia po prostu z słowem Pan oznaczającym przeciętnego jakiegoś pana, który ma jakiś tam ludzi. Tak? Pod sobą. I zamiast pisać JHWH wszędzie, piszemy po prostu Pan. Czasami się pojawiają przekłady, gdzie jest Adonai zamiast Pan. Yy, chyba Biblia Jakuba, yy, ale nie króla, tylko polska b i b l i a Katolicka ma właśnie Adonai. I w ten sposób ten problem został ominięty. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli używać JHWH z samogłoskami, to znowu są dwie tradycje. Albo wypowiadane tak, jak Biblia Gdańska zapisuje, jako j e h o v a Oczywiście na końcu powinna być wtedy literka H. j e h o w a c h Albo tak jak robi to Brytyjka, w dwóch czy trzech miejscach to imię jest zapisane w postaci Jachwe. Znowu, bardziej poprawnie powinno być Jachwe. Ale słowo Boże przestrzega nas przed kłóceniem się o wyrazy. I z tego rodzą się różnego rodzaju spory prowadzące do rozłamów. Stąd od razu chciałbym zachęcić, żeby nie bawić się w aptekarza z tym. To nie jest istota problemu. Istota problemu jest to, czy my właściwie rozumiemy, kim jest Pan Jezus Chrystus. Że on jest tym samym Bogiem, który wyprowadził naród Izraela z rozpalonego pieca z Egiptu. Że to jest On, który stworzył niebo i ziemię. I że on jest po prostu jedną z trzech osób bóstwa. Bóg objawiony jest nam w Słowie Bożym jako ojciec, syn i duch święty. A ci trzej są jedno. Wracając do Zachariasza 12, 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie. Te kluczowe słowa spojrzą na mnie i na, te, na tego, którego przebodli. Już samo słowo przebodli wskazuje, kto to jest ten mnie. A ponieważ w rozdziale ten mnie to jest Jachwech lub Jehowa, to mamy jednoznaczne potwierdzenie, że Słowo Boże przedstawia nam Pana Jezusa jako Jachwech, jako Jechowę. I porównajmy to miejsce z Ewangelią Jana 19,36. Ewangelia Jana 19, rozdział 36 werset i 37. Tutaj są cytaty ze Starego Testamentu. To bowiem stało się, aby się wypełniło Pismo. Kość jego nie będzie złamana, a na innym miejscu, mówi Pismo, zobaczą, kogo przebodli. Jednoznacznie apostoł Jan odnosi to do tego fragmentu z Zachariasza 12, rozdział 10, werset. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli. I jeszcze. Ponieważ wiele prorostów jest w y p e ł n i a n y w piśmie dwuetapowo, lub trzyetapowo, lub więcej niż jeden raz, także z tym ważnym prorostwem tak się dzieje. I ono będzie po raz drugi wypełnione w objawieniu Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. I tutaj Pan Jezus będzie znowu widziany. i Znowu pierwszy rozdział objawienia Jana, siódmy werset. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko albo każde oko. A także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. To już jest bardzo mocne odniesienie do tego, co padało w Zachariasza 12:10. Więc widzimy, że trzeba być po prostu osobą niewierzącą Pismu Świętemu, ż e b y nie wierzyć, że Jezus jest j a h w e że Jezus jest Jehową. I teraz kolejne miejsce to jest Malachiasza, trzeci rozdział. Malachiasza to jest strona okolice、ok. 1020 w Brytyjce. Trzeci rozdział. I tutaj też będzie kolizja z Gdańską, ale niestety nie pomogę tym, którzy mają Gdańską, gdzie to jest. I to jest Malachiasza, trzeci rozdział, szósty werset. Zaiste ja, Jahwech. Nie zmieniam się, albo tak jak jest w Brytyjce, zaiste: Ja, Pan, nie zmieniam się. Lecz i Wy nie przestaliście być synami j a k u b a Więc widzimy jednoznacznie, że j a h w e c h przypisuje sobie cechę niezmienności. I od razu nasze serca stają się gorące, bo znamy tego, który ma cechę niezmienności. I czytamy o nim w Hebrajczyków 13:8. Hebrajczyków, XIII rozdział, ósmy werset. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jeżeli Jezus Chrystus nie byłby Jachwech, to takie słowa nie mogłyby być napisane o nim. Bo tylko Jachwech jest niezmienny. Jezus Chrystus jest Jachwech. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest Jehową. I to świadczy pismo w bardzo wielu miejscach. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 45 rozdział. Izajasza, 45 rozdział, 21 werset. To jest strona 792 w Brytyjce. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował, czy nie ja, Jahwech, poza którym nie ma Boga, albo czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga, Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne. Że przede mną będzie się zginać każde kolano. Będzie przysięgał każdy język. Serce chce wyskoczyć z klatki piersiowej, co najmniej z trzech powodów. Pierwszy powód: Widać, że przede mną będzie się zginać każde kolano. Każde kolano się przed nim ugnie, mówi jedna z pieśni. Mamy to wyraźnie potwierdzone w Nowym Testamencie. Kim jest ten, przed którym się zegnie każde kolano? Pan Jezus Chrystus. I tutaj jednoznacznie widzimy miejsce, do którego się odniesiemy: to jest Filipian, drugi rozdział. Dziesiąty werset. może przeczytam szerzej, tak żebyśmy mieli odniesienie, że chodzi o Chrystusa Jezusa w piątym wesecie, r widzimy. k t ó r y chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa z g i n ę ł o się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc jednoznacznie tutaj widzimy, że przed kim się ugnie każde kolano? Przed Jechową Starego Testamentu. Przed Chrystusem Jezusem, przed Panem Jezusem Chrystusem, bo Jezus jest j a h w e k Jezus jest Jehową. I to pismo świadczy w bardzo wielu miejscach i nie ma możliwości, aby temu zaprzeczyć. Kolejne miejsce to jest miejsce z Zachariasza, 14 rozdział. Zachariasza rozdział 14, to jest strona 117 w Brytyjce. To będzie 116, bo to są pierwsze wersety, pierwsze cztery. Oto nadchodzi Dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jerozalem. e m Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety s c h a ń b i o n e połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy pan, albo Jachwef, i będzie walczył z tymi narodami jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi Staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód Mama. Mama. i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ. A druga połowa na południe. I tutaj korespondencyjnym miejscem z Nowego Testamentu są Dzieje Apostolskie. Pierwszy rozdział, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Widzimy tutaj mężów, którzy rozmawiają z uczniami. I zapowiadają im, że pan Jezus Chrystus osobiście stanie na Górze Oliwnej. Gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu on, czyli pan Jezus Chrystus oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus. k t ó r y od Was z o s t a ł w z i ę t y w górę do nieba. Tak przyjdzie jak go widzieliście, idącego do nieba. I jest to w dwunastym wersecie potwierdzone, że to była góra zwana Górą Oliwną. Czyli nogi Pana Jezusa stały na tej górze. Jak Pan Jezus wróci na Ziemię, nogi Pana Jezusa staną na tej górze. Wypełnienie z a c h a r i a s z a 14 od 1 do 4. Druga mojżeszowa, trzeci rozdział to jest kolejne miejsce. Trzeci rozdział drugiej księgi mojżeszowej znajduje się na stronie 64. Gdy pan widział, że podchodzi, Mojżesz oczywiście podchodził, podchodzi Mojżesz, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: Oto jestem. Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu, z d a j z nóg sandały swoje. Bo miejsce, na którym stoisz, jest Ziemią Świętą. I dalej, czternasty werset. A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jachwe posłał mnie do was. I tu jest właśnie to wyjaśnienie, że Jachwe, jestem. To jest to samo imię. Jestem, który jestem, albo Jahweh. c I dlatego też w Brytyjce zostało tutaj w jednym z niewielu miejsc zostawiona wersja Jahweh, c tak żeby pokazać, że to znaczy jestem, który jestem, albo k r ó c e j jestem. I Jahweh c znaczy jestem. Jestem, posłom, nie do Was. w Jezu. W niektórych przekładach albo Jachwę posłał mnie do Was. I dalej, szósty rozdział. Szósty rozdział, drugi werset. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Ja j e s t Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg wszechmocny. Lecz imienia mojego Jachwech im nie objawiłem. Bo widzieliśmy, że objawił je Mojżeszowi. I do tych słów sięgnijmy do Jana, ósmy rozdział, gdzie jednoznacznie zobaczymy, że bez zrozumienia, że Jezus jest Jestem Starego Testamentu albo Jezus jest Jachwech, albo Jezus jest Jehową. To ten rozdział staje się trudniejszy do zrozumienia. I to są wersety od 58 do 59, wersetu, które bezpośrednio do tego się odnoszą. Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, z a p r a w d ę powiadam Wam, zanim Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Dlaczego ci ludzie porwali kamienie? Dlaczego oni się tak zachowywali? Przecież w 31 w e r s e c i e 8 rozdziału Jana jest powiedziane. Że to nie byli bylejacy Żydzi, tylko to była pewna grupa Żydów, o której pismo świadczy. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w niego. To byli Żydzi, którzy uwierzyli w niego. Ci ludzie porwali kamienie, aby go ukamienować, gdy usłyszeli, że on powiedział, że on jest Jachweh Starego Testamentu. Tak jest z tą prawdą. Nie ma neutralnego gruntu. Albo wyznajemy, że Jezus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jest to syn Boży, Bóg odwieczny. Albo jesteśmy bałwochwalcami. Nie ma innej drogi.、I、albo na pana Jezusa podniesiemy kamienie. Zaprzeczając, że Jezus jest j a c h w e c h i zanim Abraham był, on jest, albo t o przyjmiemy wierzę, korząc się przed nim jako tym, który stworzył niebo i ziemię tym, który jest godnym wszelkiej czci. Kolejne miejsce to jest Psalm 103. Sam 103, drugi i trzeci werset. <ścoughs> Błogosław, duszo, moja panu. Strona 662 Brytyjka. Sam 103, drugi i trzeci werset. Błogosław, duszo, moja panu. Albo j a h w e bo tu pada. Jachwę. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. I znowu, kto leczy wszystkie choroby nasze? Jeśli zajrzymy do Nowego Testamentu, do Mateusza dziewiąty rozdział. Mateusza Ewangelia 9, rozdział na początku od d r u 2 wersetu, na przykład. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. Bo od razu stanął im przed oczami Psalm 103. A nie uznawali Jezusa za Jachweh, więc zostaje tylko zarzut bluźnierstwa, jeśli odrzucamy, że Jezus jest Jachweh. Ale my wiemy, że Jezus jest Jachweh Jezus jest Panem. Ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej rzec? Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego wstań. Weź łoże swoje i idź do domu swego. Kolejny fakt pokazujący, że Jezus jest Jachwef, Jezus jest Jehową, Jezus jest Jestem, Jezus jest Panem. Gdy mówimy: Jezus jest Panem, to oczywiście pierwsza myśl jest taka, że jesteśmy mu posłuszni, bo on jest naszym Panem. Ale równolegle. Ani chwili później za słowem Jezus jest Panem, musi iść pewność w naszych sercach, że Jezus jest j a h w e Jezus jest Jehową, Jezus jest Jestem. Tym samym, który objawił się Mojżeszowi i który był za nim. Abraham jest. Kolejne miejsce to jest Izajasza, 44 rozdział. Izajasza 44 rozdział, 6 werset. Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego odkupiciel. To jest strona 790 b r y t y j c e Izajasza 44 rozdział, 6 werset. Tak mówi Jachwe, Król Izraelski i jego odkupiciel. Jachwe z a s t ę p ó w、zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. A oprócz mnie nie ma Boga. I to miejsce porównajmy z objawieniem 22:13. Objawienie 22:13. Ja jestem Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni. Początek i koniec. Jednoznacznie podpisane. Jezus jest Jachwef. Kolejne miejsce. i Zajasza ósmy rozdział. Izajasza ósmy rozdział Izajasza, ósmy rozdział trzynastego do piętnastego wersetu to jest strona siedemdziesiąt s e t p i ę ć siedem. tylko Jahwek c zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie Waszą bojaźnią i On Waszym lękiem. I będzie Wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, I sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. I wielu potknie się o nie. I upadną, i potłuką się, i będą usidleni e i schwytani. Kamień, o który się potknął, to jest przecież Pan Jezus Chrystus. A tu jest wyraźnie powiedziane, że tylko j a h w e c zastępów ma być brany za świętego i niech on będzie tym kamieniem obrazy. I czytamy na potwierdzenie. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od siódmego do ósmego wersetu. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął. I skałą zgorszenia ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Więc widzieliśmy, proroctwo tam przeznaczało tych ludzi do potknięcia się o Jachweh, jedynego Boga. Tym jedynym Bogiem Jachweh, jak objawia nam pismo w pierwszym Piotra, jest Pan Jezus Chrystus. Kolejne miejsce to jest Izajasza. Ósmy rozdział trzynasty, werset przed chwilą czytany w porównaniu z pierwszym Piotra 3,15 c z y l i zostańmy w pierwszym Piotra 3,15 i t i tutaj jest też powiedziane: Lecz Chrystusa pana poświęcajcie w sercach waszych, bo tam było, że tylko jachwech mamy poświęcać, tak? W sercach. I tutaj Chrystus jest tym jachwech, lecz Chrystusa pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony. Przed każdym domagającym się od Was wytłumaczenia się z naszej nadziei. Więc widzimy, kogo mamy poświęcać w sercach naszych? Zachariasz mówi: Tylko j a c h w ę Inaczej jest to bałwochwalstwo. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział: Chrystusa pana. Inaczej jest to bałwochwalstwo. Wniosek: Dla apostoła Piotra, Chrystus jest j a c h w ę Kolejne miejsce to jest Jeremiasza, 23 rozdział. Jeremiasza, 23 rozdział. To jest strona 841. 841 w b r y t y j c a I to będzie p i ą t szósty y i werset. Oto, idą dni. Mówi Jachwe, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latoroś. Będzie panował jako król i mądrze postępował. I będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością. Naszą. Albo Jahwech, sprawiedliwością naszą. Jahwech Sitkenu. Tak jest, jeśli mocno nie przekręcam h e b r a j s k i c Jahwech jest sprawiedliwością naszą. I od razu myśli nasze biegną do pierwszego listu Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Na samym początku Jahwech, który jest sprawiedliwością naszą, jest Objawiony jako znany nam Pan Jezus Chrystus, pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian, t r z y d i e s t y werset. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie, Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem, i odkupieniem. Jeśli Jezus nie byłby Jachweh, c to taka wypowiedź byłaby bluźnierstwem. Ale Jezus jest Jachweh. c Apostoł Paweł z pełną swobodą do Koryntian w ten sposób napisał, że Chrystus Jezus jest sprawiedliwością. Tylko Jachweh c jest sprawiedliwością. Chrystus Jezus jest Jachweh. c Kolejne miejsce to jest Izajasza. Szósty rozdział i z a j a s z a s z ó s t y r o z d z i a ł j e s t na s t r o n i e 755 Brytyjce i od pierwszego do piątego wersetu. W roku śmierci króla Uziasza widziałem Jahwek siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty. Święty, święty, jest jachwech zastępów. Pełna jest cała ziemia chwały Jego. I rzekłem: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla. Jachwech zastępów. I jeszcze dziewiąty i dziesiąty werset z tego miejsca. A on rzekł: Idź i mów do tego ludu, słuchajcie dokładnie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił. I nie ozdrowiał. I korespondujące miejsca do tych słów mamy w Ewangelii Jana 12 rozdział, od 31 wersetu. Ewangelia Jana 12 rozdział. I tutaj pan Jezus jest przedstawiony jako Jachweh. Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, że Izajaś zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o nim. Widzieliśmy Jahwek siedzący na tronie, przed którym były serafy, i tak dalej, to co czytaliśmy w Izajasza. Jest tu powiedziane, że Izajasz zobaczył chwałę Jezusa, a dokładnie zobaczył chwałę Jahwek, bo Jezus jest Jahwek. I pismo na każdym miejscu o tym niezbicie twierdzi. Jeśli jest jakaś rzecz, której możemy być pewni jako jedna z podstawowych rzeczy, które dziecko Boże powinno od razu rozumieć jako swój skarb, to to, jak czytamy pierwsze słowa Ewangeliana. j Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, i później mamy wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało. To jest przecież o Panu Jezusie. Przez niego nic nie powstało, wszystko przez niego powstało. I pierwsze słowa Biblii, które ktokolwiek czyta, jak otwiera Biblię na pierwszej stronie, jest powiedziane na początku: Bóg stworzył niebo i ziemię. Powiązanie tych dwóch prostych fragmentów jednoznacznie pokazuje, że na początku Jezus stworzył niebo i ziemię. Jezus jest Jachwe Starego Testamentu. I to jest jedna z najprostszych rzeczy, które Słowo Boże nakazuje nam brać bardzo poważnie. Izajasza, jeszcze 40. rozdział. Izajasza, 40 rozdział, 3 i 5 werset. Przecież to są słowa, które nam jednoznacznie też pokazują, że Jezus jest Jachwe. Trzeci werset, głos, to jest strona 785. Izajasza, 40 rozdział. Głos się odzywa: przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska, i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. I otwórzmy Jana, Ewangelię Jana, czyli tą, którą dajemy na samym początku ludziom, którzy chcą coś z Biblii wiedzieć, ale jeszcze nie chcą całego Nowego Testamentu. Chcą jakiś fragment z Biblii, to dajemy im Ewangelię Jana jako pierwszą. I tutaj mamy. Pierwszy rozdział, dwudziesty drugi rozdział. Przepraszam bardzo. Ewangelia, Jana, pierwszy rozdział, dwudziesty drugi werset. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. I teraz cóż powiadasz sam o sobie? To pytanie do Jana-Czciciela. A Jan c h Rzciciel odpowiada: Ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. I jednoznacznie Jan c h Rzciciel pokazał tutaj, że on poprzedza Jachwe. A wiemy, że poprzedzał Pana Jezusa, bo Pan Jezus jest Jachwe, Pan Jezus jest Jehową. Jest to jednoznacznie ten sam. I jest to bardzo poważne, żeby wiedzieć i nie dać sobie tego ukraść, bo nawet apostołowie, gdy ostrzegali wierzących, to mamy na przykład takie ostrzeżenia w Wistach Jana, które nam pokazują jednoznacznie, że by Trzymać się. To jest drugi list Jana na p r z y k ł a Drugi list Jana od siódmego wersetu. Bo wyszło na świat wielu z wodzicieli. Którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest z wodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy. To są słowa Jana, tego, który leżał na piersi pana Jezusa, gdy czytamy opis Ewangelii. On słyszał bicie serca pana Jezusa, gdy on chodził tu w ciele. I dla pana, dla pana Jezusa jego myśli były po prostu albo inaczej, myśli o panu Jezusie były dla niego szczególnie cenne w połączeniu z tym doświadczeniem. I dlatego, pisze, miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym my pracowaliśmy jako apostołowie. My pracowaliśmy. Lecz abyście. Albo abyśmy pełną zapłatę otrzymali. Tutaj chodzi oczywiście o zapłatę w falę. I dalej to ostrzeżenie. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Czyli są tacy, którzy się tam za daleko zapędzają różnymi drogami idąc, i Schodzą z prawdziwej drogi wytyczane, wytyczanej przez Słowo Boże, albo przypadkowym przy wersetom nadają zbyt dużą wagę, i te wersety, wykrzywiając przez swoją interpretację, wykorzystują do tego, żeby zaprzeczać innym wersetom. Ale Słowo Boże jest w całości natchnione. I nie ma ani jednego wersetu Biblii, który moglibyśmy pominąć. Całe pismo przez Boga jest natchnione, między innymi pożyteczne do wykrywania błędów. Więc jeżeli jakiś fragment z Biblii nie pasuje do tego, co nam ludzie próbują opowiedzieć, to jest to mocny sygnał ostrzegawczy, a być może dowód na to, że jest to fałszywa nauka. I tutaj. Widzimy bardzo ważną kwestię, którą apostoł Jan porusza. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma ojca i syna. I teraz, jeśli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Więc widać, że nawet taka prosta rzecz jak bycie kulturalnym, czyli pozdrowienie, dzień dobry, dzień dobry, jest tutaj uznawane przez Słowo Boże jako g r z e c h w stosunku do zwodziciela, w stosunku do antychrysta. Takiemu nawet nie powinniśmy, z takim nie powinniśmy wymieniać. Narzucanych przez kulturę uprzejmości, bo wtedy uczestniczymy w jego złych uczynkach.、I、to jest kluczowa rzecz, żebyśmy trzymali się tego, bo inaczej możemy zgodnie z tym, co uczy Pismo, przez złe kontakty zepsuć swoje obyczaje, bo złe kontakty psują dobre obyczaje. 15 rozdział, 15 rozdział 1 Koryntian pokazywał, że przez złe kontakty Koryntianie zaczęli podważać. Zmartwychwstanie. Czyli przestali wierzyć, przestali wyznawać, że zmartwychwstanie jest nauką chrześcijańską, i jest podstawą tego, czego uczymy się w Słowie Bożym. Więc złe kontakty psują dobre obyczaje, i uczestniczenie nawet w takich zwykłych, codziennych czynnościach też może prowadzić do takich rzeczy, które. Powodują, że uczestniczymy w czyichś złych uczynkach. Nie mówiąc już o nakładaniu na kogoś rąk. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj i nie stawaj się uczestnikiem jego grzechów. Mówi Słowo Boże. To już wtedy, gdy takiego się toleruje na gruncie jakimś już bardziej zaawansowanym, a wręcz nawet czasami się go tytułuje jako w s p ó ł w i e r z ą c e g o jako brata i się z nim ma głębszą społeczność. Więc Trzymajmy się tego, co Słowo Boże nam objawia. Jezus jest j a h w e c h i to była dzisiejsza podstawowa jedna myśl, która leżała mi na sercu, żebyśmy sobie o niej przypomnieli, bo jest to bardzo ważne, żebyśmy czytając Słowo Boże nie dali się zwieść. Czy w takim razie my jesteśmy świadkami Jehowy? Nie, nie jesteśmy. Słowo Boże pokazuje jednoznacznie, że my jako wierzący nie mamy żadnych szczególnych nazw. f a n t i o c h i uczniów pana Jezusa nazwano po raz pierwszy chrześcijanami. Lubimy tą nazwę, ale w istocie rzeczy to było przezwisko. I jakoś później tych wierzących nie widzimy, żeby eksponowali tą nazwę, choć oczywiście pojawia się to w kilku miejscach pisma. Na przykład, czy można nam zabierać żonę chrześcijankę? Pyta apostoł Paweł. Czy nam nie wolno zabierać żony chrześcijanki? Więc chrześcijanin, chrześcijanka pojawia się, ale żadne inne nazwy już w ogóle się nie pojawiają. A tym bardziej świadkowie Jehowy. Więc mimo tego, że Jezus jest Jachweh, Jezus jest Jehową. Zachęcam, ż e b y ś m y nie dali się sprowadzić na taki tryb myślenia, że my jesteśmy w związku z tym świadkami Jezusa, a więc świadkami Jachweh. Nie, to nie jest prawidłowa droga, bo Słowo Boże pokazuje nam, że takiej praktyki wśród wierzących nie było, więc i my takiej nie mieliśmy. Gdyby Grzesiek mówił jeszcze 12 godzin, to i tak by nie wymienił tych wszystkich miejsc, bo jest ich około 7 tysięcy, gdzie to imię Pana się pojawia. A więc dla Boga to było bardzo ważne, żeby w ten sposób się objawić. Ale jak słyszeliśmy, posłanie Nowego Testamentu to jest to, że Jezus jest Panem, czyli pełnym objawieniem Boga jest Jego s y n A to oznacza, że to co do Żydów czy do Mojżesza Bóg powiedział, jestem w Chrystusie się wypełniło, czy się pokazało i daleko, daleko więcej niż to. Pan Jezus będąc wieczny stał się człowiekiem i za nos zmarł. I do tego jeszcze będziemy tam, gdzie on jest. Nie wystarczy wiedzieć, że Jezus jest j a h w e m Bo przecież jako katolicy setki, tysiące razy mówiliśmy to,、um, Bóg z Boga, ś w i a t ł o ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. Pamiętamy to? To się mówiło co niedziela. To jest prawda. I tysiące ludzi to powtarza, a jednak nie są zbawieni. Czyli sam fakt, że wiemy to, czy mu wyrażamy to ustami, katolicy generalnie wierzą w to. Ale jednak nie są zbawieni. A więc potrzebne jest coś jeszcze, że ten odwieczny właśnie stał się człowiekiem i umarł za mnie, i przez jego śmierć mam odpuszczone wszystkie grzechy. I teraz w takim razie, czy jest dwóch panów? Nie. Czytamy w Biblii, że jest jeden pan. Liczę do e f e s j i rozdział. Jest jeden pan. Tym panem jest Jezus Chrystus. Ten pan pokazał się właśnie. swoim synu Chrystusie, Jezusie, który jest Panem. I możemy powiedzieć, co to nam daje, że Pan Jezus jest wieczny? Jeśli chodzi o zbawienie, oczywiście on jest od zawsze i może dać życie wieczne. On jest życiem, jak to czytamy e w a n g e l i a n a Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli on daje życie, on jest źródłem życia, on jest wieczny. On jest oryginałem, nie kopią. Jest napisane odblaskiem chwały, ale to nie znaczy, że jest t a k musterko. Nie, on nie jest jak księżyc, on jest jak słońce. On jest tym, z którego to, to światło płynie. Co jeszcze mamy? To jest to, że on nam pomaga. To czytamy w liście do Hebrajczyków, siódmy rozdział. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, 7,24, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze. Tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. I tutaj nie chodzi o zbawienie, chociaż jest słowo zbawić, ale tu chodzi o zbawić w sensie wyratować, bo inaczej to by znaczyło, że ta ofiara nie jest dokonana, tylko on ciągle i ciągle musi e, e, zabiegać o to, żebyśmy byli zbawieni. Nie, nie, to nie o to chodzi. Ofiara została zakończona, natomiast tutaj, przez to, że on żyje zawsze, to znaczy, że on zawsze teraz nam pomaga.、E, Kiedy idziemy przez ten świat, może tak być w życiu, że mieliśmy kiedyś znajomego w urzędzie, no ale już nie mamy, bo umarł. Ktoś mógł nam chcieć pomóc, dopóki będę żył, to będę ci pomagał, ale już umarł. Ale tu mamy Chrystusa Pana, który żyje zawsze, żeby nam pomagać, żeby wstawiać się za nami, jak czytamy w tym wersecie. No i oczywiście jest jeszcze jedna rzecz, skoro mamy takiego zbawiciela, tak wspaniałego. Wiecznego, to teraz należy mu się oddawanie czci. Czyli oddawanie chwały, korzenie się przed nim, bo on jest wielki. Był w wieczności na wysokości, a uniżył się do najniższych. Był razem z tymi, którzy szli na potępienie. A więc jest godzien wszelkiej chwały. あそこ е 私は。 Yeah. y e a h、yeah.